żegnamy reklamy Tu program trzeci Polskiego Radia jest 17 2 kwietnia Michał to skłaniam się Serwis trójki Artur Ewertowski są zarzuty dla dwóch mężczyzn w związku ze śmiercią 15-latka podczas próby harcerskiej na jeziorze. Tylko jeden przyznał się do zarzutów. Po zamachu na polskich żołnierzy w Libanie rusza śledztwo prokuratury. Prace prowadzone są na miejscu wybuchu. Litr benzyny po 9 zł i 50 groszy w Niemczech ceny na stacjach wystrzeliły. Prokuratura oskarżyła dwóch mężczyzn w sprawie śmierci 15-latka, który zginął podczas próby harcerskiej w lipcu ubiegłego roku w jeziorze Ośno w Wielkopolsce. Śledczy ustalili, że opiekunowie nie zapewnili nastolatkowi odpowiedniej asekuracji. Grozi im do pięciu lat więzienia.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 Polskie Radio. Jest śledztwo po zamachu na polskich żołnierzy w Libanie. Warszawska prokuratura bada próbę zabójstwa czterech wojskowych. Do eksplozji doszło 29 marca, gdy konwój przejeżdżał przez Bint Jabail. Ładunek wybuchowy był podłożony na trasie przejazdu, a tak nie osiągnął celu. Pojazd był odpowiednio zabezpieczony. Prokurator referent koordynuje czynności realizowane przez żandarmerię wojskową na terenie Republiki Libanu, gdzie trwają przesłuchania świadków. Gromadzona jest dokumentacja służbowa, medyczna a także dokonywane są oględziny miejsca zdarzenia. Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba. Postępowanie w sprawie prowadzi żandarmeria wojskowa. Równowartość prawie 9,50 zł płacą po dzisiejszej podwyżce niemieccy kierowcy za litr benzyny. Diesel jest w Niemczech o kolejną złotówkę droższy. To najwyższe poziomy cenowe w historii naszego zachodniego sąsiada. Wprowadzone przez Parlament ograniczenie do jednej podwyżki dziennie przynosi kolejne rekordy bijące po kieszeniach kierowców w Niemczech. Dzisiejsze południe oznaczało wzrost cen za litr średnio w skali kraju o 10 centów w przypadku benzyny Super E10 i 12 centów, czyli ponad pół złotego dla oleju napędowego. Diesel kosztuje już 2,42 euro za litr, czyli blisko 10,5 złotówki. Oznacza to przebicie o kilka centów poziomów z marca 2022 roku, kiedy notowano dotychczas najwyższe ceny paliw. Wczorajsze stawki były krytykowane przez ekspertów. Między innymi ADAC, bo wzrosty cen na stacjach były odwrotnością spadków cen ropy na światowych giełdach. Dzisiaj jednak ceny na rynku hurtowym wzrosły, stąd jeszcze wyższe niż wczoraj podwyżki dla kierowców. Niemiecki rząd na razie nie przewiduje regulowania cen, odradzają to też ekonomiści. Adam Górczewski, Polskie Radio. W Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach pomyślnie przeprowadzono skomplikowaną operację kardiochirurgiczną. Zabieg wykonano u dwunastolatka ze złożoną wadą serca i mukowiscydozą przy udziale specjalisty ze Szpitala Dziecięcego Uniwersytetu Stanforda w Stanach Zjednoczonych. To jeden z ostatnich etapów wdrażania programu rekonstrukcji tętnic płucnych w Polsce. Korzystamy z doświadczenia zaproszonego profesora, tłumaczy kardiochirurg dr Grzegorz Zalewski. Jest to jedna z pierwszych takich operacji na świecie, przeprowadzona u pacjenta z tak złożonym schorzeniem płucnym.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 Poprawia się jest dwa dni po operacji. W trakcie tych dwóch tygodni obecności profesora operowane jest dziesięcioro dzieci, piątka do zabiegu unifokalizacji tętnic płucnej, czwórka dzieci będzie miała przeprowadzane zabiegi double switch i jedno dziecko będzie operowane z powodu obwodowych zmężeń płucnych. Operacja obejmowała rekonstrukcję naczyń płucnych i jednoczesną korekcję wady serca. Jeszcze niedawno takie przypadki nie miały w Polsce szans na leczenie. Zabieg się udał, dwunastolatek jest pod opieką lekarzy. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl 17.05, czas na sport w trójce Krzysztof Łoniewski To już informacja potwierdzona Francisco Roig będzie nowym trenerem Migi Świątek, Hiszpan zastąpi na tym stanowisku Belgia Wema Fiseta Ostatnio bardzo krótko pracował z Francuzem Giovannim Petri Pericardem i nieco dłużej z Brytyjką Emma Raducanu z obydwojkiem bez większych sukcesów Wcześniej przez kilka lat był w sztabie Rafy Nadala, nie będąc pierwszym szkoleniowcem nie pierwszy raz o półfinał Ligi Mistrzów zagrają siatkarze Aluronu w zawiercie. Tym razem są bardzo blisko sukcesu. W pierwszym spotkaniu ćwierćfinałowym zwyciężyli we Włoszech lubę Lube, Civitanowa 3 do 0. Rewanż przed własną publicznością wydaje się być formalnością. Nie chce się z tym zgodzić atakujący gospodarzy Bartosz Kwolek. Myślę, że będzie zupełnie inny mecz i trzeba się przygotować na ciężki bój. Myślę, że trenowaliśmy na tyle ciężko przez cały sezon, żeby być gotowi na takie sytuacje. Początek meczu w Sosnowcu o 18. Teraz piłka i spodziewane umowne na trzęsienie ziemi we Włoszech. Z funkcji prezesa tamtejszej federacji zrezygnował Gabriele Gravina. Papierami rzucił także związany z, z, z związkiem legendarny bramkarz Adzurić Gianluigi Buffon. To po głosie braku awansu na mundial. Włosi przegrali eliminację mistrzostw świata po raz trzeci z kolei. Wierzyć się nie chce. Jakby tego było mało, UEFA ostrzega, że może im odebrać współorganiz współorganizację Euro 2032. Włosi turniej mają zorganizować razem z Turcją, ale to im, a nie Turkom zarzuca się poważne braki in w infrastrukturze. Szef UEFA Aleksander Czeferin mówi wprost, włoska infrastruktura piłkarska należy do najgorszych w Europie. To po co UEFA przyznała im Euro? Takie pytanie jako pierwsze ciśnie się na usta. Sześć minut po godzinie 17:00. Jutro będzie całkiem ciepło, do 14 stopni maksymalnie. Problem w tym, że jeżeli jest się w górach, na przykład w takim schronisku w Dolinie Pięciu Stawów, to ma się zamknięte szlaki i nie można wrócić do domu. Dzień dobry, pięć Stawów. To jest wyjątkowa sytuacja, czy czasem zasypie, więc trzeba posiedzieć? Wie pan co, no oczywiście, że tak. Takie sytuacje już tutaj się zdarzały. Zawsze staramy się wyciągać z tego jakieś dobre rzeczy. Wczoraj jak mój jeden kolega zobaczył te depesze, że zasypało turystów w schronisku Pięciu Stawów, to on stwierdził, że jakby gdzieś go miało zasypać, to właśnie tam. Czym zajmują się w tym momencie turyści, którzy mieli zejść i wcale w tym schronisku tyle nie siedzieć, ile teraz siedzą? Grają, czytają książki, oglądają filmy, bo mamy bardzo dobry tutaj internet. Nie narzekają, są uśmiechnięci. 7 minut po godzinie 17 Agnieszka Laskowska przygotowała audycję, Elżbieta Malinowska ją realizuje, Jacek Renzel czeka na Państwa głosy przy telefonach razem z naszą ekspertką Aleksandrą Wesłowską Sieją z Fundacji Jim, która yy, opowie Państwu, może doradzić w kwestiach związanych ze spektrum autyzmu. Dziś Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Clear. I hear you talk, girl. Now your conscience is clear. In the morning when I wipe my brow, wipe the miles away. I like to think I can be so willed and never do what you say. I'll never hear you. yeah Timid smile and pause to free. I don't care about their different thoughts. Different thoughts are good for drawn red from my hands from my Chatykaram Twist in My Sobriety w programie trzecim. 12 minut po godzinie 17. Dwie dwójki, siedem trójek to telefon dla państwa w każdej sprawie, oczywiście, ale dzisiaj jest wyjątkowa szansa, żeby podpytać ekspertkę Fundacji Jim o kwestie związane ze spektrum autyzmu. Jeśli doświadczają państwo przeciążenia dźwiękami, światłem albo utrzymywanie kontaktów społecznych, to dla państwa ogromny wysiłek. Może warto skonsultować to z naszą ekspertką. Jeśli państwa dziecko chowa się przed dźwiękami, ucieka z zatłoczonych pomieszczeń albo wydaje się wyjątkowo wybredne, jeśli chodzi o jedzenie, to zdecydowanie warto zadzwonić pod dwie dwójki. Wujki, siedem, trójek. Przy telefonie czuwa Aleksandra Wesołowska-Sieja z Fundacji Jim, także mama chłopca z autyzmem, gotowa udzielić Państwu poradę albo pokierować w dobrą stronę, tak żeby mogli Państwo przekonać się, czy diagnoza spektrum autyzmu może być Państwu pomocna. A jeżeli Państwo w tym spektrum y, się lokują, to taka diagnoza może pomóc w takim zwykłym, codziennym funkcjonowaniu. Wracamy do wczorajszego dnia, 64. urodzin programu trzeciego. Z naszymi gośćmi i nie tylko rozmawiał Jacek Frenzel. Cieszę się, że po raz kolejny mogę być tutaj na urodzinach trójki. To wielkie święto z jednej strony, ale z drugiej strony także wyzwanie dla całego zespołu. No zobacz, co się dzieje. Kasia Siewru, która produkuje Wszystko Biega od samego rana. Agnieszka Szydłowska, dyrektorka trójki. Już zaliczyliśmy, wymieniam w kolejności. Mamy dwa pianina w studiu M5. Trzeba było jedno przenieść do M2. Przyszedł pan, nastroił pianino, ale potem okazało się, że przenieśliśmy to nienastrojone, więc trzeba było drugi raz wzywać panów, żeby przenieśli raz jeszcze właściwe pianino. Przyszła jedna z artystek i okazało się, że ma uczulenie na dym. Pan od świateł mówi, że jak nie ma dymu, to światła brzydko wyglądają. No, ale zdrowie jest ważniejsze od tego, jak to wygląda i cały czas coś. Moglibyśmy prosić 16.40, 17.40 na parę minut. 16.40. 16.40 i 17.40, a dwa razy. Panie reżyserze, to dzisiaj wielki dzień. Przygotowywaliśmy się do tego od dawna, a i tak nie mam pewności, czy wszystko nam wyjdzie, bo to się może wydarzyć bardzo wiele rzeczy, które nam przeszkodzą, utrudnią, zamącą, ale to dobrze, bo to właśnie na tym polega żywe radio, ale jestem strasznie zestresowany. Michał Jędrkowiak. Stoimy w tej chwili reżyserce, patrzymy, co się dzieje w studiu przez szybę. Artur przygotowuje się już powoli do serwisu. Max Motyka ze skrzypcami czeka, żeby nadać z tych swoich skrzypiec sygnału czasu. Misia ćwiczy na klarnecie. 64. urodziny trójki jak sprzed lat. Trójka sprzed lat jest skarbem naszym narodowym. Kochana trójko, to mówię ja, Jan Emil Młynarski. Życzę ci wszystkiego najlepszego i wcale nie stu, ale minimum dwustu lat. Szanowni Państwo. Dokonujemy właśnie cofnięcia w czasie Technologicznie przenosimy się 100 lat wstecz Od teraz do godziny 18 Nie będzie nic z taśmy, nic z płyty, nic z komputera Wszystko co państwo usłyszą wydarzy się na żywo Jest przednio Jakbym miał kontrabas to bym tak wywijał Nie mam słów zawiesz ten mikrofon. Skupienie panujemy. Przeżywamy wszystko bardzo. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Rozpoczynamy więc uroczyście audycję urodzinową. Kasia Stankiewicz. Trójka to jest całe moje dzieciństwo i audycje Marka Niedźwieckiego, z którymi wzrastałam. Jego łączenia się na żywo z Aliną Dragan, która nadawała ze świata i tych dialogi, te ich rozmowy nasączony pasją. I ja nasączałam się pasją słuchając tych ludzi i tej muzyki, którą oni wtedy proponowali. Nazywam się Artur Andrus. To jest kawał mojego życia, bo ja tutaj spędziłem w trójce 24 lata i to w takim czasie, kiedy nagle uświadamiałem sobie z dnia na dzień, co to jest za program, jacy ludzie go słuchają. To jest właściwie jakaś genetyczna sprawa, że jeżeli dziadek słuchał trójki, to i jego wnuk będzie słuchał trójki i prawdopodobnie prawnuk też będzie słuchał trójki. I takie uświadamianie sobie tej genetyczności, że ludzie mają trójkę w genach, robiło coraz większe wrażenie na kimś, kto był po tej drugiej stronie mikrofonu. A właściwie chyba nie było nigdy w trójce tej drugiej strony mikrofonu. Odebrałaś tytuł mistrza Mowy Polskiej, to zaszczyt, bo dla radiowca ważne jest posługiwanie się poprawną Polszczyzną. Bardzo ważne. Wtedy, kiedy odbierałem ten tytuł, było to z 15, może 17 lat temu, nie pamiętam dokładnie. Tomasz Sianecki. Byliśmy nagrodzeni razem z Kubą, z tylko że ja z telewizji, już wtedy, a on ciągle z radia. Czym jest radio dla ciebie? Radio w tej chwili jest, szczerze mówiąc, coraz mniej moim towarzyszem natomiast czym radio było kiedyś dla mnie, nawet nie tyle radio, bo to nie chodzi o radio, tylko o trójkę, to było dla mnie wszystko. Życie, znajomi, czas wolny, czas zajęty, przyjaciele do tej pory. Ja głównie się powtórką z rozrywki zajmowałam, więc kopalnia tych wszystkich audycji, wspomnień. Ile na mam? No i było fajnie, bo z Arturem Andrusem, a Drzejem Zakrzewskim, którego już nie ma, przepracowaliśmy no około 40 lat w zasadzie. Powtórka z rozrywki to Kultowa audycja trójki, którą znała cała Polska. Tak jest. Ja dzięki temu też właściwie byłam znana i powiem szczerze, że gdzie żeśmy się pokazali z trójką, a szczególnie wtedy, kiedy wyszły te kalendarze, to rzeczywiście ta trójka była kochana. To było wzruszające, że tyle ludzi przychodziło i kochało nas. Czego pani życzy trójce na kolejne rocznice? Żeby jak najwięcej słuchaczy miała, żeby trójka była trójką, tak jak było. W życiu bliska... Wiesz mi zawsze ty, ty, tylko ty. Powtórka z rozrywki wróciła na naszą antenę od poniedziałku. Do czwartku o 13.30 zaglądamy do bogatego archiwum naszych programów satyrycznych. 64. Urodziny Trójki. Kocha, lubi, szanuje, kocha. na rowerze słuchaj to gdzie rower mam posłuchaj w taki różowy jazz może byś tak tamian wpadł popedałować tu bierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl i depniemy sobie od te wsi do te wsi może byś tak tamian wpadł popedałować flaga na Nie gadaj, że też tam jest, a trafi się wsiedzą. Cóż, rower nas ocala, jak krąg petrolady. Zup teroru, Damian, chyba mamy już dość. W tym sercie należy, bo od wojny masz szok. Może byś tak, Damian, wpadł, bo pedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz, a rower jest wielce ok. Rower. Jadę na rowerze, słuchaj, do gdzie Rower mam, posłuchaj w taki różowy jazz Może byś tak Damian wpadł, popedałować Tu wiesz się w odcisk, bo to warto mieć styl I depniemy sobie o te wsi, do te wsi Może byś tak Damian wpadł, popedałować Yeah. 21 minut po godzinie 17. Przypominam, że dziś obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu i mogą w związku z tym dodzwonić się Państwo od dwie dwójki i siedem trójek do dżurującej przy telefonie Aleksandry Wesołowskiej-Siej z Fundacji Jim, która może Państwu doradzać w kwestiach związanych ze spektrum autyzmu. Dwie dwójki, siedem trójek do godziny 17.50. Pani Aleksandra czuwa przy naszym telefonie. Teraz zajmiemy się cenami paliw, które od kilku dni ustala rząd, te ceny maksymalne. W Niemczech też weszły nowe regulacje, ale nasi zachodni sąsiedzi, podobnie jak Czesi i Licini, wciąż chętnie tankują w Polsce. Jak wygląda sytuacja na stacjach benzynowych? To sprawdza Maciej Jastrzębski, z którym teraz się łączymy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Sprawdziłem kilkanaście stacji znajdujących się między Płockiem a Włocławkiem. Dlaczego akurat w tym rejonie? No nie, nie dlatego, że tu mieszkam, ale dlatego, że w rejonie Płocka i Włocławka kierowcy zawsze, ja też, narzekaliśmy, że choć mieszkamy w pobliżu największego polskiego koncernu paliwowego, to ceny benzyny i oleju napędowego przeważnie były nieco wyższe niż w innych regionach. Ja Pamiętam nawet samorządowcy paręnaście lat temu z tego regionu zwracali się z prośbą do koncernu, żeby może jakoś Pomógł obniżyć te ceny paliw, żeby ludzie nie narzekali. No i co już dzisiaj wyszło z tego mojego sprawdzania? Przypomnę tylko tak dla porządku, że po pierwsze, 95. dzisiaj 6,23 to jest górna granica, 98. 6,84 olej napędowy 7,65 za litr. I kierowcy nie do końca już można powiedzieć, oswoili się z tym, że codziennie mogą na ich stacjach paliw pojawiać się nowe ceny. Jednym to odpowiada, innym jest obojętne, byle nie było drastycznych podwyżek, ale są też i tacy, którzy narzekają albo, powiem inaczej, nie rozumieją, dlaczego tak się dzieje. Była wczoraj inna cena i dzisiaj inna cena, dlaczego tak się robi.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 Cenę hurtową, no to nie wiem, czy stanie stanieje, czy może zdrożeje jeszcze. Mhm. Nie no, miejmy nadzieję, że stanieje, ale są także tacy użytkownicy dróg, którzy wprost krytykują rządową decyzję w kwestii cen paliw.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 No, ja także dzisiaj śledziłem ten rynek, mało tego sprawdziłem w różnych e, segmentach internetu i niemieckiego i austriackiego i włoskiego i litewskiego i czeskiego i kontaktowałem się z kolegami dziennikarzami w kilku zachodnich krajach i na razie zapewniam, jest tak, że Polska ma zdecydowanie najtańsze paliwo w Europie. A teraz wracam do tego regionu, który dzisiaj objeździłem. Sprawdziłem sytuację w kilku stacjach i w Płocku i we Włocławku i po drodze. 95 kosztuje mniej niż najwyższy pułap na dziś przez Ministerstwo Energii. Przypomnę, górna granica 6,23, a ceny wahają się od 6,9 groszy do 6,21 zł, 22 groszy. Są także w rejonie Płocka stacje, na których 95 można kupić za mniej niż 6 zł, na przykład 5,97, ale kiedy rozmawiałem ze sprzedawcami na tej stacji, oczywiście nie będę wskazywał, które to stacje, to powiedziano mi, że to jeszcze tak długo potrwa, póki będą stare zapasy paliwa tam w tych cysternach, ale także, jeśli jeśli chodzi o tą droższą benzynę, czyli benzynę 98, to również nie ma przekroczeń ani tej górnej granicy, ani jakichś takich średnich notowań, jeśli chodzi o Polskę. Litr oleju napędowego, górna granica 7,65, a na stacjach paliw w rejonie Płocka i Włocławka 7,49 i 7,60. Część stacji paliwowych ustaliło ceny, to już tak podsumowując, na maksymalnym pułapie, ale tych stacji jest niewiele, natomiast jest sporo stacji, w których ceny są niższe od górnej granicy. I jutro, kiedy część z nas będzie się wybierała na przykład do rodziny na, na święta i będzie tankować, to proszę pamiętać, nowy pułap cen 95, 6,19, czyli taniej niż dzisiaj, 98, 6,80, nieco drożej za litr, olej napędowy 7,64, to troszeczkę, o jeden grosz właściwie, taniej niż ustalono to na dzień dzisiejszy. Więc tak to się kształtuje, ja także jutro od rana będę sprawdzał, czy autostradą bezpiecznie się jedzie i jak wyglądają ceny na autostradach, bo zawsze się wszyscy denerwują, że na autostradach jest drożej niż obok autostrady, więc lepiej zatankować tuż obok domu, niż potem się martwić o to, że dość wysoką cenę zapłacimy za benzynę, albo że czasami nam zabraknie tej benzyny, a przecież wiadomo, że z autostrady zjechać się, od tak w dowolnym momencie nie da. Sprawdzał to wszystko dla Państwa Maciej Ostrzymski. Dziękujemy. And people dancing, And people dancing Moving like the wind Us.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 Żegnamy reklamy. Jest 17:30 w studiu Rochowawskim i goście. Puls Trójki. Dzień dobry. A przedświątecznie nasze studio odwiedzili Paweł Bliźniuk, Koalicja obywatelskiej, Dzień, Dzień dobry, Witam serdecznie. Pośle I wiceminister Sebastian Gajewski z Nowej Lewicy. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Co dla naszego pierwszego tematu niezwykle ważne. Zaskoczeni panowie. Pan, panie ministrze, jesteście decyzją prezydenta o podpisaniu i następczym skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego ustawy reformy Państwowej Inspekcji Pracy? Ja nie rozpatruję decyzji pana prezydenta ani w kategorii emocji, a nie w kategorii zaskoczeń czy zdziwienie. Ja się bardzo cieszę, że reforma Państwowej Inspekcji Pracy wejdzie w życie. Dlaczego? Dlatego, że półtora miliona Polek i Polaków pracuje na umowach śmieciowych. 70% z nas uważa, że w Polsce umów śmieciowych do zatrudniania się nadużywa, a 60% Polek i Polaków czeka na to, żeby inspekcja pracy miała silniejsze, bardziej skuteczne mechanizmy egzekwowania obowiązujących przepisów, które mówią, kiedy można kogoś zatrudniać na umowę cywilnoprawną, a kiedy kiedy trzeba na umowę o pracę. Więc Szczerze, jeżeli mam jakiekolwiek emocje, to jest radość, ale to jest radość z tego, że wprowadzamy zmianę, na którą czekają polscy pracownicy i polskie pracownice. Pamiętajmy, że 16 milionów Polek i Polaków pracuje w stosunku pracy na umowę o pracę. Pewna część pracuje w innych formach, a z tej części jest taka, która z tych wszystkich gwarancji, które są przewidziane na etacie, nie korzysta, a powinna móc korzystać i o tym właśnie jest ta reforma. Paweł Bliźniuk, Koalicja Obywatelska. Pan też... Poczuł szczęście? Radość? Ja też... Nie podchodzę do tego wszystkiego z emocjami. Raczej patrzę na to, że przegłosowaliśmy i przyjęliśmy dobrą ustawę. Ona była wypracowana w ramach takiego szerokiego kompromisu między środowiskami o różnej wrażliwości społecznej. To było dobre rozwiązanie i miałem poczucie, że podczas też prac na poziomie Parlamentu, Sejmu, później Senatu nie budziło aż takich kontrowersji. Natomiast może zaskakiwać, bo pytanie, jakie jest tego cel, skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego w tej formie następczej. Ja to odczytuję jako działanie stricte polityczne, chodzi o to, żeby jednak puścić oko do tych, którzy tak głośniej protestowali przeciwko reformie Państwowej Inspekcji Pracy. No ale tutaj patrząc na nastroje społeczne, patrząc na to, że jednak jest to rozwiązanie kompromisowe i patrząc też na poziom emocji, on był raczej niższy niż wyższy, jeżeli chodzi o tę ustawę porównując z innymi aktami prawnymi uchwalanymi przez Sejm, no to tutaj prezydent nie miał wyjścia i podpisał po prostu dobrą nowelizację. Odnośnie tych przepisów, które prezydent skierował następczo do Trybunału Konstytucyjnego, prezydent podkreśla nadal mam daleko idące zastrzeżenia, szczególnie do uprawnień inspektorów pracy do przekształcania umów cywilnoprawnych w etaty i jak mówił prezydent dalej, potrzebna jest pilna nowelizacja państwowej ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Czy pan także taką potrzebę, panie ministrze. Nie, nie widzę takiej potrzeby. Uważam, że ta ustawa jest w całości zgodna z konstytucją. Co więcej, w tej ustawie nie ma konstrukcji prawnej, która nie byłaby znana już systemowi prawa. Już dzisiaj mamy takie sytuacje, że urzędnik organ administracji publicznej może przekształcić umowę zlecenia na przykład, czy umowę agencyjną, czy jakąkolwiek umowę cywilnoprawną, czy kontrakt B2B w umowę o pracę. Dotyczy to Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach kontroli może coś takiego, oczywiście na potrzeby składek na uh -huh bezpieczenia społeczne zrobić. To się dzieje, to nie zdarza się raz ani dwa razy e, do roku, tylko e, wielokrotnie e, więcej. Do tej pory nie zgłaszano zastrzeżeń natury konstytucyjnej do tego rozwiązania. Co więcej i co ciekawe, od tych decyzji zakładu, które przekształcają śmieciówki w umowy e, o pracę jest bardzo mało odwołań, bo tylko od 2 do 4% hmm. pracodawców się od takich decyzji ZUS-u odwołuje. To pokazuje, że w tej ustawie mamy mechanizmy, które są i które dobrze e, działają już w systemie prawa. To mówił Sebastian Gajewski, Paweł Bliźniów, bo ja pamiętam na etapie prac rządowych to drugie podejście było do reformy Państwowej Inspekcji Pracy, bo na pierwszą wersję nie zgodził się premier, premier Donald Tusk. Rzeczywiście pracodawcy, przedsiębiorcy nie mają się czego obawiać w kontekście właśnie tych przekształcania, tego przekształcania umów cywilnoprawnych w etaty? To dwie sprawy. Pierwsza, tak jak mówiłem... Ta ustawa jest efektem pewnego kompromisu, takiego dobrego kompromisu wypracowanego na początku na poziomie rządowym, później parlamentarnym i ma dzisiaj podpis prezydenta. A Po drugie, zwrócę uwagę, przy innych ustawach, gdzie prezydent miał daleko mniejsze wątpliwości co do kwestii konstytucyjności pewnych rozwiązań, tam od razu było weto. Tutaj odsyła do Trybunału Konstytucyjnego mówię, jest to tylko i wyłącznie w mojej ocenie zagrywka polityczna, która ma być takim mrugnięciem oka do tych, którzy protestowali przeciwko tym rozwiązaniom, bo gdyby prezydent faktycznie miał zastrzeżenia, no to patrząc na jego praktykę, po prostu by tę ustawę zawetową. To ostatnie pytanie w tym wątku. A może to była po prostu, pani Pośle, kalkulacja polityczna, że już za dużo było ostatnio sprzeciwu prezydenta i do funduszu Safe i sprzeciw wobec powołania wszystkich sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Do tego zaraz przejdziemy. Więc z algorytmu by wychodziło, że teraz trzeba się na coś zgodzić. Z algorytmu tak, ale z automatu prezydent wiele rozwiązań po prostu wetuje Mówię, ta ustawa ma charakter kompromisowy, jest to dobra zmiana w prawie i to skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego części tych przepisów tylko i wyłącznie z takim wybiegiem politycznym ze strony pana prezydenta. Sebastian Gajewski, łód szczęścia czy przemyślana decyzja? Mam nadzieję, że przemyślana decyzja. Ja wierzę w to, że pan prezydent przynajmniej stara się podejmować przemyślane decyzje, ale bez żartów decyzja prezydenta mnie cieszy. Mam takie wrażenie, że mm, może zaważyło tutaj dziedzictwo poprzednika pana prezydenta Karola Nawrockiego, Lecha Kaczyńskiego z jego środowiska politycznego. Ja wielokrotnie przypominałem o tym, że Lech Kaczyński był profesorem prawa pracy, który w, który w swojej pracy naukowej zajmował się właśnie ochroną pracowników Wskazywał, że nie ma absolutnej swobody stron w ustalaniu stosunków zatrudnienia, bo to pracownik zawsze potrzebuje ochrony, a pracodawca ma silniejszą pozycję ekonomiczną. Cieszę się, że tutaj pan prezydent przyswoił sobie pewne nauki swojego poprzednika, do których lubi się odwoływać. To zmieniamy temat na wspomnianych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Do tej pory zaczynał pan profesor Gajewski, to teraz poseł Paweł Bliźniuk. To jest tak, że prezydent związał wam ręce, jeśli chodzi o odebranie ślubowania w innej formie niż w obecności prezydenta wobec pozostałego czworga sędziów? Czy przede wszystkim prezydent, jeżeli nie odbierze ślubowania od wszystkich prawidłowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, to złamie konstytucję. I wszystko wygląda na to, że tak właśnie chce zrobić. A, że... Andrzej Duda też tak zrobił. E, no, to też był o złamanie konstytucji. Oczywiście, żeby za delikt konstytucyjny postać prezydenta przed Trybunałem Stanu, potrzebna jest kwalifikowana większość zgromadzenia narodowego i my tej większości nie mamy, więc prezydent czuje taką pewnego Póki rodzaju co. polityczną bezkarność. Tak, no w tej kadencji patrzę na to, co dzisiaj Nic jest nie zwiastuje, żeby w sejmie w w było inaczej. Natomiast tutaj najważniejsze będzie to, żeby przywrócić Polkom i Polakom Trybunał Konstytucyjny, bo najważniejsze, żeby on po prostu zaczął wreszcie działać. I Rozmawiamy też o planie B. No, oczywiście prezydent w każdej chwili może jeszcze to ślubowanie odebrać, no, ale mówię, ja wszystko wskazuje na to, że podjął decyzję, że wybrał sobie dwóch, dwoje sędziów, mm -hmm. od których to ślubowanie przyjmuje. Od reszty nie. Absolutnie polityczna, y, polityczne powody. I taka brudna polityka wygrywa z interesem państwa, z praworządnością w naszym państwie. Więc no, będziemy musieli szukać dostępnych możliwości. Ale te możliwości prawie. są jeszcze dostępne? Mówi się, że i to ustawa o Trybunale Konstytucyjnym mówi, że sędziowie składają ślubowanie wobec prezydenta. Więc tutaj myślę różne analizy prawne będą prowadzone. I myślę, że ten B, jeżeli chodzi o tę sytuację, również jest y, możliwy. Nie wszystkie karty wykłada się na stół, okay. dopiero w momencie, kiedy zostanie ten plan B wdrożony. Myślę, że skutecznie, bo to jest najważniejsze, Trybunał Konstytucyjny zostanie zwrócony obywatelom. Sebastian Gajewski, to nie jest trochę tak, że po to było odebranie ślubowania od dwojga sędziów, żeby pokazać, że to jest jedyna forma dostępna ślubowania, bo Zbigniew Bogucki na konferencji prasowej po decyzji prezydenta mówił chyba czterokrotnie, że udowodniliśmy w ten sposób, że że ślubowanie, przy, przy, przy, ślubowanie sędziów Trybunału odbywa się tylko i wyłącznie w obecności prezydenta. Ja nie podejmuję się analizy tego, co ma w głowie prezydent Karol Nawrocki, jego otoczenie, w tym pan minister Bogucki. Natomiast mam wrażenie, że w tej głowie jest za mało obowiązującej konstytucji za mało obowiązujących przepisów ustaw. Odebranie ślubowania od osób wybranych na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego to nie jest ani dobra wola, ani prezent, ani uznanie ze strony pana prezydenta. Te ślubowania powinny się odbyć. Jeżeli jakąś władzę decyzyjną ma w zakresie ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego, pan prezydent i pan minister Bogucki, to jest godzina, w której odbędzie się ta uroczystość, to jest sala, w której ona będzie oraz co będzie podane, kawa, herbata, ciastka, czy może dania na ciepło. I na tym się kończy rola pana prezydenta, ona jest czysto e, ceremonialna i to też ta rola, która wprost wynika zresztą z ustawy o sędziach, e, o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego i z polskiej e, praktyki ustrojowej, ten ceremonialny charakter tej, tej, charakter tej roli na pewno nie będzie dla nas przeszkodą w przywracaniu ładu konstytucyjnego i w przywracaniu Polkom Pol i Polakom tylko, według prezydenta. A domyślam się tak, że antycypuję, że według Bogdana Święczkowskiego, prezesa Trybunału Konstytucyjnego, nawet jeśli to tylko ceremoniał, to bez tego ceremoniału się nie da. Nie ma wpuszczania do Trybunału bez ceremoniału przed prezydentem. No, ceremonia, ten ceremoniał ma podstawę w pewnym zwyczaju yy, ustrojowym, bo rzeczywiście tak jest, że jest to do tej pory były to uroczystości organizowane w Pałacu Prezydenckim. Natomiast trzeba zwrócić uwagę, że w ustawie o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego uchwalonej przez Prawo i Sprawiedliwość nie ma mowy żadnej uroczystości, o ceremonii. Jest mowa o tym, że odbiera ślubowanie. To ślubowanie ślubowanie się składa, że ślubowanie jest składane wobec prezydenta. Dokładnie tak to jest sformułowane. Ślubowanie to jest pewne oświadczenie wobec, to znaczy to samo co do, jeżeli pan prezydent nie chce zachować pewnego zwyczaju ustrojowego, który jest ładny, bo to jest przecież ładne miejsce i takie w, odorganizuje się tam podniosły uroczystości, to na pewno istnieją inne drogi przekazania tego oświadczenia panu prezydentowi, żeby mógł się z nim zapoznać. To Paweł Bliźniuk, ostatnie zdanie w tym wątku. Jak długo koalicja rządząca planuje czekać na ewentualną decyzję prezydenta w sprawie pozostałego czworga? Bo prezydent Zbigniew Bogucki mówił, trwają analizy. Prezydent podejmując się przyjęcie ślubowania od dwojga sędziów, niejako potwierdził, że procedura wyboru sędziów była prawidłowa. I nie wiem, co teraz w Pałacu Prezydenckim analizują, skoro sami poprzez swoje czyny, czyli przyjęcie tego ślubowania, potwierdzili, że to wszystko było zgodnie z prawem, bo wcześniej podnosili, żeby jakieś wątpliwości proceduralne. Więc prezydent powinien niezwłocznie przyjąć to ślubowanie. Jeżeli tego nie będzie w stanie zrobić, to musimy wdrożyć plan B. No bo będzie się uchylał od swojego konstytucyjnego obowiązku. Przypomnijmy, to nie jest jego prerogatywa, że on decyduje, kto jest sędzią, a kto nie, tylko po prostu jest jego obowiązkiem, pewnym ceremoniałem, pewnym elementem całej procedury, ale niekonstytuującym stanowiska czy funkcji sędziego Trybunału, no bo ci sędziowie są wybierani y, przez Sejm, tak stanowi prawo. Więc prezydent powinien to ślubowanie odebrać i nie mówimy tylko my jako politycy Koalicji 15 października, ale mówi to m.in. wicemarszałek Krzysztof Bosak, pan profesor, y, poseł Szczucki i też inni politycy prawicowi, którzy wskazują i namawiają prezydenta do tego, żeby dochował litery prawa. Ta formuła jest tak dynamiczna, że zostały nam trzy minuty, po półtorej minuty na osobę, panowie. Czy jest się czego bać? Pytam w kontekście zapowiedzi, straszenia Donalda Trumpa, że y, zastanawia się, czy Stany Zjednoczone nie powinny wyjść na, z NATO i mówi, że Sojusz Północnoatlantycki jest papierowym tygrysem. Wie to także Władimir Putin, mówi Donald Trump. Sebastian Gajewski. No myślę, że z, z Amerykanami jest jak z dobrymi przyjaciółmi. Trzeba ich kochać takimi, jakimi oni są, a nie takimi, jakbyśmy chcieli, żeby byli. Z Stany Zjednoczone, pan prezydent Donald Trump w ostatnim roku i kilku miesiącach przyjął pewną strategię komunikacyjną, która sprowadza się do tego, że z Białego Domu, ZUS, czy Donalda Trumpa, czy jego współpracowników płynie bardzo wiele kontrowersyjnych, trudnych, często sprzecznych komunikatów. Część z nich przekłada się na rzeczywistość, a część nie. My oczywiście słuchamy tego, co mówi pan prezydent Trump uważnie, ale dla Polski. Członkostwo w NATO jest sprawą fundamentalną. Rola NATO jako stabilizatora i gwaranta bezpieczeństwa światowego jest niepodważalna i nie wyobrażamy sobie NATO bez Stanów Zjednoczonych. Chcemy mieć przyjazne relacje, chcemy mieć intensywne, dobre relacje w NATO no i oczywiście uważamy, że Stany w NATO zostaną i powinny zostać. Wiedzą panowie, jak to jest z tą miłością przyjacielską. Ona <śmiech> nigdy nie jest bezwarunkowa. Paweł Bliźniuk, Koalicja tak, Obratowska. naszym największym sojusznikiem, najważniejszym nie tylko w ramach NATO, ale też w w formacie bilateralnym są Stany Zjednoczone i to Stany Zjednoczone, a nie konkretny prezydent, warto to podkreślić. Jeżeli chodzi o wychodzenie z Sojuszu Północnoatlantyckiego, to prezydent nie decyduje o tym jednoosobowo. Tak wygląda ustrój Stanów Zjednoczonych. Natomiast rzeczywiście te wypowiedzi no, nie, budują, nie budują takiej siły w komunikacji tej strategicznej Sojuszu Północnoatlantyckiego w wymiarze międzynarodowym, geopolitycznym. I przede wszystkim naszą odpowiedzią jest to, co robimy, czyli wzmacnianie naszej suwerenności w zakresie produkcji broni, uzbrojenia, zbrojeń, odporności państwa polskiego, czyli to wszystko, co robimy w ostatnich miesiącach, chociażby program SAFE, który będziemy wdrażali budując nasze zdolności, no bo dzisiaj obok NATO i Unii Europejskiej przede wszystkim musimy liczyć na nasze zdolności obronne. Jeszcze zostało panu 20 sekund, to ja dopytam, co jeśli nie będzie, no bo pan mówi o formalnym wyjściu z NATO, ale może być też takie wyjście nieformalne, to znaczy Stany Zjednoczone przestaną wpłacać na sojusz, przestaną wspierać sojusz, po prostu y, nie będą się tą współpracą interesowały, jednym no, zdaniem. Dzisiaj mamy aktualną zapowiedź i taką deklarację ze strony prezydenta Donalda Trumpa o pozostawieniu kontyngentu wojskowego w Polsce. Przypomnijmy, 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich w formie rotacyjnej, ale oni dalej tutaj są i no, przyzwyczailiśmy się często do różnych kontrowersyjnych wypowiedzi prezydenta Stanów Zjednoczonych. Liczą się fakty i konkrety, a te są takie, że wojska amerykańskie są i miejmy nadzieję pozostaną w Polsce. Doświadczeni panowie są w debatowych bojach. Paweł Bliźniuk, koalicja obywatelska, Sebastian Gajewski, nowa lewica, wiceminister rodziny pracy i polityki społecznej. Panowie dziękuję za rozmowę. Zdrowych, wspokojnych Wesołych, Wesołych świąt, świąt życzymy. Przede wszystkim zdrowych. Wszystkiego dobrego. Puls trójki. I've been starting fights At the party at the club On a Saturday night What 11 minut do godziny 18, tu program trzeci Polskiego Radia. Dziś mamy 2 kwietnia, to Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. W studiu Aleksandra Wesołowska-Sieja z Fundacji Jim. Ponownie dzień dobry. Ponownie dzień dobry. Dżurowała pani przez ostatnią godzinę przy telefonie radiowej Trójki, udzielając dzwoniącym słuchaczom radiowej Trójki porad na temat spektrum autyzmu. Z czym najczęściej zgłaszali się nasi słuchacze? Najwięcej telefonów było takich z pytaniem, czy warto zdiagnozować się, tak? Czy nie tylko siebie, ale też o osoby bliskie, o siostrzeńców, o własne dzieci. Także oczywiście zachęcamy do tego, żeby konsultować. Zawsze por najlepiej porozmawiać, sprawdzić, skonsultować te objawy, które widzimy. Jeśli nas niepokoją, to znaczy, że trzeba skonsultować. No właśnie, jeżeli mamy chęć albo podejrzenie, że ta diagnoza mogłaby być nam przydatna, że rzeczywiście jesteśmy albo nasi bliscy, są osobami w spektrum autyzmu, to jaki jest pierwszy krok do wykonania? Bo domyślam się, że nie jest to pierwszy krok od razu na diagnozę, która też bywa dosyć kosztowną rzeczą, jeżeli wykonujemy to wszystko prywatnie. Tak, to prawda, więc najlepiej myślę, że takim dobrym rozwiązaniem jest konsultacja psychologiczna. To jest taki moment, w którym psycholog może nas pokierować tak? i powiedzieć, czy warto diagnozować, w którym kierunku i warto skorzystać. Jest bardzo duża świadomość już i uwaga. Ważność nawet lekarzy pierwszego kontaktu na te objawy, symptomy spektrum autyzmu czy w ogóle spektrum neurotypowości, więc myślę, że rozmowa po prostu z lekarzem to już jest dobry pierwszy krok. Dzwonili też państwo zgłaszając pewne mity które chcieliby, tak. żeby pani rozwiała na antenie. Tak, pani zadzwoniła z takimi trzema postulatami. Po pierwsze, żeby obalić ten mit, który, do którego odniósł się prezydent Trump, że niejako paracetamol u mam w ciąży, u kobiet w ciąży powoduje autyzmu dzieci, więc to zostało na szczęście przez lekarzy obalone. Nie ma żadnych badań potwierdzających. Natomiast bardzo szkodliwy mit, który krąży od wielu lat, to to, że szczepionki powodują autyzm. Tutaj też ostatnio nawet WHO odniosło się do tego, potwierdzając po raz kolejny, że żadne badania nie potwierdziły związku szczepionek z występowaniem spektrum autyzmu. To jest, spektrum autyzmu to jest odmienne od typowego sposób rozwoju człowieka, więc tutaj trudno, żeby, żeby te szczepionki wpływały, a wielu rodziców boi się szczepić, więc warto, warto też ten mit rozwiać raz na zawsze. Pani zwróciła się też z takim postulatem, żeby podkreślić to i my to też bardzo często jako Fundacja Dżim podkreślamy, że bardzo różnie wygląda manifestowanie, jak to się ładnie mówi, objawów autyzmu u kobiet i dziewcząt i u chłopców. Dlatego tak przez wiele, przez wiele lat wiele dziewczynek i kobiet otrzymywało zbyt późno diagnozę, albo nie otrzymywało ich w ogóle. Z czego ta różnica wynika? Dlaczego inaczej autyzm objawia się u chłopców, inaczej u dziewcząt? Dziewczynki mają taką naturalną, społeczną zdolność do maskowania i dostosowywania się. Czyli jakby ta presja społeczna już od dzieciństwa i te wymagania wobec dziewczynek, że powinny być ułożone grzeczne, cichutkie powoduje, że, że my jako kobiety te maski przybieramy dużo łatwiej niż, niż chłopcy czy później mężczyźni w wieku dojrzałym. No i zupełnie też nawet jeżeli objawy są spektrum autyzmu, to one też wyglądają inaczej. Często to są ciche dziewczynki, często trochę właśnie nieśmiałe i jakby w takim pierwszym naszym skojarzeniu ze spektrum autyzmu nie wiążemy tych objawów właśnie, właśnie ze spektrum Dlatego tak długo, przez wiele lat dziewczynki były, były pomijane, jak to powiedziała jedna z psycholożek, znikały z radaru diagnostycznego, więc, więc tutaj na szczęście to się zmienia i zwraca się dużo większą uwagę na zachowania dziewczynek. Wspominała Pani o tych różnych mitach związanych z, czy to produktami leczniczymi, powodującymi autyzm, czy innego rodzaju teoriami. Ale jest też coś, o czym rozmawialiśmy poza anteną, czyli to, że tych diagnoz związanych ze spektrum autyzmu jest w Polsce coraz więcej. Z czego to wynika? Przede wszystkim ze świadomości i z uważności. To znaczy mamy, jak nigdy, mamy taki dostęp do wiedzy teraz różnej, różnego rodzaju, że jesteśmy w stanie bardzo szybko dotrzeć do tego, jakie są objawy. Więc nie przeoczamy tego u dzieci własnych na przykład. I jest też dużo większa uważność na to. No bo im więcej się o tym mówi, chociażby taka audycja jak dziś, mówimy, rozmawiamy o tym. Więc myślę, że parę osób spojrzy też trochę inaczej z większą uważnością na siebie czy na swoje dziecko i powie, ok, muszę się przyjrzeć. I z czego to wynika głównie. Myślę, że jest tutaj też jedna pułapka w tym wszystkim zawarta, bo widzimy na przykład wzrastającą liczbę profilów na mediach społecznościowych, na których pojawiają się treści związane ze spektrum autyzmu, które nie są zgodne z wiedzą medyczną, które są czymś na pograniczu rozrywki i edukacji, ale prowadzonej zdecydowanie źle. Jak unikać takich... Mm, Treści, które mogą nas wprowadzić w błąd, jeśli o to chodzi. Myślę, że nie, nie powinniśmy w kwestiach medycznych, w kwestiach zdrowia psychicznego opierać się na wiedzy właśnie, tak jak pan powiedział, rozrywkowej. Tak? Czy, czy czasami też celebryci próbują mówić o tym, o tym zdrowiu psychicznym. Nie opierałabym się tutaj na, na takich nierzetelnych informacjach. Wiedza medyczna u lekarza. To wszystko, jeśli chodzi o dzisiejsze omówienie Dnia Świadomości Autyzmu, Aleksandra Wesołowska sieja z Fundacji Jim dyżurowała przy telefonie i tłumaczyła Państwu tę podstawową wiedzę dotyczącą spektrum autyzmu. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie.